Witam w DB 100% podcaście, w którym omówimy kilka ważniejszych spraw jakie miały miejsce w Dragon Ballowym Świadku w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a przynajmniej od ostatniego nagrania tego typu. Zapraszam. Witam po paru tygodniach, które były, a może miesiącach od ostatniego nagrania tego typu. Mamy tutaj kilka ważniejszych takich informacji, które zaistniały, kilka rzeczy, które się potwierdziły, a wcześniej były tylko przypuszczeniem, kilka smutnych faktów albo no, takich informacji, które nie napawają nas optymizmem na najbliższe miesiące, a może zwiastują jeszcze coś gorszego, Czyli mówiąc tak w największym skrócie, jeśli chodzi o tematy, które zaraz będą, to tutaj no, smutek, a może i radość, to powinna być, zależy to się okaże, przy końcu tego roku, który co dopiero się zaczął, czyli 2018. Więc koniec, Dragon Ball Super. No to poświęcimy trochę więcej czasu. Drugim tematem to będzie wiek obsady i śmierć niektórych właśnie z kluczowych członków tej obsady, jak na przykład aktorka, która odgrywała... Bulmę przez tyle lat zmarła całkiem niedawno, też warto o tym wspomnieć. Powiemy co nieco o nameczanach, o tym na jakich zasadach się pojawili, jak walczyli i co mi to przypominało. Co nieco, jeśli się uda wtrącić, to o nowych transformacjach, o różnych trikach, przełamaniu barier, mniej lub bardziej spodziewane. To są rzeczy różniające się detalami kolorystycznymi, ale czy naprawdę wnoszą coś? Świeżego do całości, o tym później. Jak nie wyleci z głowy gdzieś po drodze, no to wspomnimy coś o różnicach pomiędzy mangą a anime na podstawie kilku rozdziałów. No i pod koniec coś o Dragon Ball Z Fighter of Z. Było tym ostatnim razem, teraz już gra wyszła. Można powiedzieć nieco więcej. Na tyle, na ile mogę to się wypowiem, bo trochę, trochę mojej uwagi ta gra. Przykuła, więc dlaczego by nie wspomnieć? Jeśli czas pozwoli, to pod koniec. Zaczynamy od smutnych informacji. Oczywiście informacje i newsy, które tutaj przedstawiam, no docierają do Was no, niezwykle szybko. Nie? Nie, no nie nie, jest to najświeższa informacja. Ona już krąży od jakiegoś czasu, a głosi to, że Dragon Ball zakończy się w marcu. Czyli news, który dociera do Was z prędkością świa wody. Dobra, co to oznacza? Dragon Ball Super się kończy? Czy to koniec Dragon Balla? Oczywiście nie. Trzeba jednak przyznać, że tak jak to niespodziewanie pojawił się Dragon Ball Super, tak równie niespodziewanie dotarła do nas informacja o zakończeniu. Nikt się tego nie spodziewał, chociaż oczywiście zawsze gdzieś to tam wisiało, mimo wszystko w powietrzu, jednak nigdy to nie było potwierdzone, a różne wywiady czy tam to co prezentowali sobą różni członkowie ekipy, czy to aktorzy, czy to animatorzy i inne osoby, które coś tam miały do powiedzenia albo brały jakiś faktyczny udział w produkcji no to nikt takiego wrażenia sam chyba nie miał, ani tym bardziej innym się ono nie udzielało, gdy dochodziło na przykład do wywiadów rozmów i tego typu rzeczy, że coś tutaj się będzie kończyło. Na pewno finanse, jakie notowało Bandai, czyli wszystkie cyferki, a raczej przypływ dolarów i wszelkiej innej maści waluty, no, sugerowało na to, że Dragon Ball jest lukratywnym tutaj przedsięwzięciem. Marka się nakręca i notuje dziesięciokrotnie większe zyski niż to miało miejsce, kiedy nic nie wychodziło jeszcze kilka lat temu. W ciągu dwóch lat Słupki tam się bardzo podniosły, a że to jest komercyjny produkt i komercyjne tutaj marki położyły na to łapy, no to dlaczego by kończyć? Nikt się tego nie spodziewa. Więc albo Dragon Ball Super już na dobre się skończy, ciekawe jak oni to skonkludują, na razie nie mam pomysłu jak uda się zawiązać akcję i wszystkie te wątki rozwinąć, które gdzieś tam się pojawiły, czemu one posłużą, dalszemu domknięciu w na kartach mangi, którą tworzy Toyotaro, czy w ramach jakichś DLC do tego czy innego tytułu growego, nie wiemy. Najprawdopodobniej chodzi o to, że wychodzi kinówka zapowiedziana znacznie wcześniej niż dwie ostatnie w tym dziesięcioleciu, więc zapewne, aby logistycznie to wszystko zorganizować i aby serial animowany nie cierpiał, że cierpi, jeśli chodzi o jakość że to wszystko jest tam mocno skokowe, no to nie trzeba nikomu mówić, bo każdy to widzi. No to Zapewne chcieli zrobić sobie przerwę, nabrać oddechu, dobrych ludzi ulokować w produkcji kinówki. Ewentualnie, jeśli kinówka będzie dużym sukcesem i dalej to ciśnienie będzie, no to Dragon Ball Super może powrócić. Dlaczego by nie? Zdaje się, ostatnim razem wspominałem, że ta produkcja no, ma całkiem duży potencjał na to, aby w tym dziesięcioleciu, nawet jeszcze przed pojawieniem się UBA takiego konkretnego, które miało miejsce przy zakończeniu Z, jeszcze by się dało dwie, trzy historie umieścić takie porządne, a nawet po zakończeniu oficjalnym Z, ale jeszcze przed GT, jeśli z jakichś powodów by tam nie chcieli wkraczać w te same rejony czasowe, no, to dałoby się jeszcze kilka dobrych historii, arków tam wrzucić. Dlaczego nie? Więc gdyby się teraz Dragon Ball skończył i jedyną alternatywą, że coś jeszcze tutaj będzie miało miejsce w tym roku, czy w najbliższych latach, to jest ta kinówka, ewentualnie jeszcze jakaś, no to nie ukrywam, że jakiś niedosyt jest. Takie dziwne odczucie, nie wiem, może moje subiektywne, może wy macie podobne, więc się podzielcie, więc, że niby ma mankamenty ta produkcja swoje i wiele braków jest niedociągnięć, no, których jednak trudno przy takim no, schedule uniknąć, kiedy to z tygodnia na tydzień wychodzi, ale jednak fajnie, że jest co tydzień coś nowego. Z drugiej strony, jeśli by taki system zastosowali, że konkretny jakiś ark, ileś tam odcinków, konkretna historia, ale dobrze bereżyserowana, zanimowana, odegrana, dobre tempo, no to dlaczego nie? Też byłoby to dobre rozwiązanie, aby Dragon Ball Super był kontynuowany i egzystował w takiej formie, tak jak inne anime, chociaż nie jest to rytm, jakim by tutaj się Cechowało Toei. Teraz wrzucili w ten m, dokładnie program telewizyjny, w te same godziny pomiędzy One Piece'em i czymś tam jeszcze, właśnie nowy serial, którego ja nie znam, może jeśli ktoś jest fanem mangi anime, takim bardzo hardkorowym, to, to się orientuje o co tu chodzi, a ja nie wiem co to za tytuł, chociaż wiem, że obsada, ta sama prawie co w Dragon Ballu, jest to jakaś bardzo ostra klasyka, mimo wszystko nie jest to ten sam kaliber, jakim jest Dragon Ball, który jest rozpoznawalny i przynosi zyski na całym świecie. Nie tylko w Azji, czy głównie w Japonii, ale także w Europie, w Ameryce Łacińskiej i w Stanach Zjednoczonych. Tego nie można bagatelizować, więc na pewno na dłuższą metę nikt by nie chciał tego tytułu zastąpić jakimś takim bardziej lokalnym. Emisja też nie zostanie przeniesiona na jakąś inną godzinę, bo raczej teraz takie są standardy w tej Japonii, że tylko od tej i do tej. Poza tym Dragon Ball jest przepisany do konkretnej stacji, do konkretnej wytwórni i do konkretnego wydawnictwa. Tutaj się nic w tej kwestii nie zmieni, jedna stacja nie odsprzeda tego innej, jak bywało w przypadku innych e, tytułów. Hunter x Hunter na początku tu wychodził, potem się pozmieniało i robili od początku. Tutaj nie ma oczywiście takich możliwości, jak już ktoś położył łapę na marce, jaką jest Dragon Ball, to tego nie puści. Więc możemy tylko liczyć, że chodzi o kinówkę, aby dobrze ją narysować, zanimować i wszystkie inne tutaj procesy produkcyjne się nam zgrały, aby to dobrze przebiegło i aby wypuścić dobrą kinówkę, odetchnąć i zaplanować co będzie dalej z Dragon Ball Super, bo ta seria nie była zaplanowana, ona wyskoczyła od tak nagle, nikt się tego nie spodziewał i wszystko było robione trochę na wariackich papierach aż do tego momentu, więc oddech i przemyślenie i ustalenie dalszego planu będzie jak najbardziej tutaj dobrą rzeczą. Może być dobrą rzeczą, może być swego rodzaju takim stopniowaniem napięcia. Nie ukrywajmy, kiedy coś jest z tygodnia na tydzień, no to ogląda się to na zasadzie przyzwyczajenia. Natomiast jeśli coś się Właśnie przerwa i przerwa następuje, no to apetyt wzrasta. Jest to odczuwalne przy różnych seriach, serialach niekoniecznie animowanych, które sezonowo wychodzą i jest przerwa pomiędzy jednym, następnym sezonem i tak dalej. Tutaj w przypadku Dragon Balla, no to nie wiem, można to odczuć tak jakby się oglądał telenowelę, że ciągle coś jest i no, takie to jest już... Jeśli chodzi o akcje miałkie i nuda i dużo takich scen, które są zapętlane i wiadomo, jak to działa. Trzeba tutaj sobie jakoś radzić i rysować na zapas i używać czegoś z banku animacji, bo nie jesteśmy stale z tygodnia na tydzień w stanie zapewnić dobrej jakości. Dragon Ball nie jest też statyczną produkcją, gdzieby postaci tylko dyskutowałem między sobą. Wtedy można by faktycznie odetchnąć, ale nie tutaj. Więc cóż, kinówka. Coś ma być o Sajanach. Nie mamy żadnych szczegółów. Do niedawna jeszcze niektórzy myśleli, że nie będzie żadnej kinówki, ale kinówka, która może się zapowiadać całkiem nieźle. Zależy jeszcze jak się zakończy ten Ark. Naprawdę trudno mi sobie w tej chwili to wyobrazić, jak oni się do marca zmieszczą w tym, aby to rozsądnie i godziwie zamknąć. No właśnie, to są mankamenty Dragon Balla, że jeśli akcja się toczy, to jest wszystko ok, ale kiedy dochodzi do końca i urwania tej akcji, no bo z różnych przyczyn nie możemy kontynuować, albo autor już powiedział, że mu się nie chce tego rysować dalej i kończy w tym momencie, albo na przykład GT oglądalność jest słaba, więc kończymy na tym odcinku, chociaż mieliśmy jeszcze plany na ileś tam, ale chyba nic z tego nie będzie, więc ucinamy w tym momencie, więc jeśli by tutaj było z Dragon Ballem super, tak samo, no to nie fajnie. Cały czas było poczucie oczywiście, że to jest coś takiego pomiędzy zakończeniem historii, że to jest Trochę, no, takie wiadomo, fanserwis, serwis, no, ale nie jest spuentowana dobrze ta historia. Jeszcze do Ububa, jak mówię, no, można było to zamknąć bardziej spektakularnie, no, może im się uda. Ja nie wiem jak, jeszcze bym liczył, że to jest przerwa po prostu i wrócą, ale przy czymś takim, jeśli mówią o zakończeniu, Potrzebne jest no takie no, katarzyz, taka końcówka konkretna, a nie taka trochę no, na siłę, wiecie o czym mówię. Chociaż niby 64. odcinek GT też był robiony na szybko, ma mimo to zbudzał emocje bardzo silne u niektórych. Moi koledzy, pamiętam, że płakali. Czy to słuszne, to nie wiem, bo to jest tylko fikcyjny świat, ale to było dawno temu i byliśmy młodsi. Natomiast przechodząc do dalszych tematów, bo się kręcimy wokół tego marcowego zakończenia serii Dragon Ball Super, jeśli chodzi o wiek, to niektórym członkom obsady, takim kluczowym, bardzo już zżytym z ekipą, w ogóle będącym trzonem tej ekipy, się umiera niestety, no bo lata lecą. Chociaż o dziwo aktorka głosowa Bulmy wcale nie była najstarszą w tej obsadzie. Jest to też niespodziewana śmierć. W wieku 57 lat Hiromi tsuru zmarła w samochodzie. Być może też jest to jeden z powodów zakończenia produkcji, aby zastanowić się nad nową obsadą dla jej roli, która jest znacząca. Chociażby w grze Dragon Ball Z, Fighter of Z też dużo odegrała scen, nie wiem w jakim oni tam dokładnie przedziale czasowym to nagrywali. Natomiast w Super już jej nie usłyszymy ani w żadnej innej produkcji. Jeśli ktoś ogląda z oryginalnymi aktorami głosowymi Dragon Ball, no trudno, aby tego nie robił obecnie. Zależy, kto tam jakie wersje jedabingowe śledzi. Co oryginalna ekipa się kruszy. Tutaj nie było to tak spodziewane. Nie wiem, czy oni mają kogoś na miejsce Son Goku, gdyż no, pani Nazawa jest też już mocno leciwa, chociaż brzmi, że jest w formie, jeśli chodzi o jej głos i odgrywanie ról. Tam nie słychać żadnych słabości, jak chociażby w przypadku narratora, który na początku też odpadł. Chyba jeszcze żyje i nic mu się nie stało, mam nadzieję. No ale już nie domagał, więc musieli aktora tutaj podmienić, więc Kajo i narrator zmienili się, gra ich ten aktor, który podkłada Ulongowi głos. Natomiast kto będzie grał Goku, gdyby się coś stało? Nie tylko Goku, bo i są go Han i są Goten, Więc to są trzy postaci, które odgrywają ważną rolę. Kto by ich zastąpił? Czy jest osoba, która by dała radę wpasować się w trzy różne charaktery? W każdej innej ścieżce dźwiękowej podkładany głos jest do każdego z tych bohaterów. To są Goku i do jego synów przez innych ludzi. Nigdy nie jest to ten sam aktor. Czy tutaj mają jakiegoś następcę już wyznaczonego, jakby co się działo? Hmm, no cóż, nigdy nic nie wiadomo. W przypadku Bulmy nikt się tego nie spodziewał. Nagle... Poza tym aktorka od Goku planuje nawet na 700 odcinków, więc chyba jest w dobrej formie i tam samo poczucie u niej jest e, jak należy. No ale wiadomo, taki wiek, lata, są są to przedsięwzięcia bardzo kosztowne. Nie wiem, to jest oczywiście spekulacja, co będzie, jak oni będą mogli to jeszcze kontynuować, jak długo. I czy jeśli ich braknie, to musi automatycznie tutaj oznaczać zakończenie. Czy już jest ktoś, kto by mógł się wpasować w tę rolę, jakby co. Te smutne tematy śmierci i obsady zostawmy. Inną rzeczą, która mnie tak zainteresowała, to są namęczanie. Otóż ich wątek dość ciekawie się prezentował i kolejny raz tutaj dostrzegam, że mocne sugerowanie się twórczością fanowską nastąpiło, ponieważ no pierwszy... Tutaj przykład to jest sam turniej, wiadomo do czego nawiązuje. Chodzi mi o Dragon Ball Multiverse i tam mieliśmy do czynienia w tej fanowskiej manze z turniejem, co prawda na trochę innych zasadach, ale jednak poza tym w turnieju z Dragon Ball Multiverse pojawił się nameczanin, który wchłonął wszystkich innych nameczan, dlatego jego siła była tak ogromna. Tutaj dwójka nameczan z szóstego uniwersum, która pojawia się i walczy dość sprawnie z Piccolo czy z Son Gohanem, również zyskała wielką moc, dlatego że ich wersja Planety Namek posiadała wielu innych Nameczan, którzy jako wolontariusze zgłosili się i na takiej zasadzie, na jakiej Piccolo wchłonął Naila czy Kamiego, na takiej zasadzie oni przyswoili swoich kumpli, dlatego są takimi kozakami, a przynajmniej byli do czasu. Ciekawy wątek, ale... Nie da się ukryć, że to już było i to było w fanowskiej twórczości. Jak myślicie, czy to jakieś świadome było nawiązanie, czy nie? Chciałbym zapoznać się z waszym odzewem, jeśli macie swoje tutaj Opinie i teoria. Jeśli idzie o zniszczenie szóstego wszechświata, unicestwienie, przejście do niebytu, trochę słabo emocjonalnie to wypadło i chyba wszystkich to dziwiło, że tak mocno napięcie i dramaturgię podkręcali w przypadku wszechświatów, które były bardzo niesympatyczne i... Taką niechęć wzbudzały, ale mimo to wszyscy byli zdruzgotani tym, że oni jednak zniknęli. Widownia i te teorie były, że może tutaj anioły mają jakieś plany zakulisowo. Mocno było to nakręcone i wszyscy zastanawiali się, czy coś tutaj w powietrzu wisi, ale jednak nie. Natomiast tutaj takie już bardzo sympatyczne wszechświaty, do których Przywykliśmy, bo dłużej są nam ukazywane, są podobne bliźniacze względem siódmego. No to tutaj no tak trochę jest łabo, tu wyszło. No zniknęli i tyle. Nameczanie nie podołali, pomimo przyswojenia mocy tych innych. Jeden przyjął nawet kluczową technikę piccolo na klatę, co jest ciekawe, że w ogóle tam na tych trybunach jeszcze funkcjonowali i przy życiu byli. O ile wiem, to kończyny ok, u to nie jest problem, ale tak przyjąć coś bezpośrednio, też taki atak powinien ocierać się o dyskwalifikację, ale mimo to na trybunach, tam na widowni dalej funkcjonowali. Ciekawe, jak długo by jeszcze żywot ich tam trwało. Dobra, Idąc dalej, to wszystkie te transformacje, które się pojawiają, to ja na razie się im przyglądam, nie wiem co o nich powiedzieć, gdyż one, no w gruncie rzeczy, no cóż nowego w Dragon Ballu wymyślą. Jeśli coś, to jest wszystko tym, co już kiedyś gdzieś się tam po drodze pojawiało, to są jakieś tam detaliczne dla mnie tylko zmiany. Kolory, kolor poświaty, włosów, fryzura nażelowana w teł czy w inną stronę, zmiana tęczówki. Oczu i tak dalej no, Jak na razie to nie dostrzegam Aby coś konkretnie się zmieniło I żeby było tutaj jakieś e, Rewolucyjne rozwiązanie Na miarę pierwszej transformacji SSJ to nie To jest wszystko raczej wariacją tego co już do tej pory było Poza tym nie wiem Czy można na dłuższą metę dyskutować Na te tematy gdyż Manga się różni, anime się różni Poza tym, teraz autor naszkicował to w taki sposób, albo w ogóle nie szkicował. Jest to inicjatywą animatorów, twórców anime, że coś wygląda tak, a nie inaczej, a później znowu się może zmienić, ponieważ nie jest doprecyzowane. Więc poczekajmy do końca, aby ocenić te nowe transformacje, jak one się sprawują i czy Goku za ich pomocą może pokonać Jirena. Na razie tego nie czyni w anime. Nie wiem jak to będzie wyglądało w manze, do tego momentu jest jeszcze bardzo daleko, ale w ostatnich epizodach Goku walczy z Jirenem, ale nie jest w stanie zajarzyć tego Ultra instynktu i innych tych nowych bajerów. Dalej bazuje na SSJ Blue plus Kaioken, natomiast u Wegety coś przeskoczyło i... Jezus, pękła skorupa, jak to któryś tam z bohaterów powiedział, chyba Wisp, albo jego ojciec, nie niepomnę w tej chwili, więc bo tak, nagle Vegeta uruchamia nowy tryb, który całkiem nieźle jest w stanie sprawić sporo problemów Jirenowi, którego motywy są do tej pory niejasne nie wiadomo, o co mu tak naprawdę chodzi. Postać tak średnio zarysowana, Madze może trochę bardziej, ale nadal nie tak do końca no wiemy, że on tam jest destruktorem w tym swoim wszechświecie, z kolei jest już jakiś destruktor, ale jest nowy na jego miejsce i, i tak jakieś tam są zmiany personalne, jeśli chodzi o to stanowisko, że to dokładnie nie wiadomo o co chodzi i on jest, czy nie jest tym destruktorem, czy ma być, czy może w następnym rozdziale to mm, jakoś będzie jaśniejsze, a y, w anime też nie do końca, klarownie to wszystko jest przedstawione widzowi, jest dużo wątków, Chociażby, teraz sobie tak przypomniałem, cała ta kwestia Gotena i Tranksa, i córki Krilina i C-18 trafili na wyspę, gdzie są te różne gatunki tych zwierząt i było widać, że w łodzi podwodnej już tam czyhają ci opryszkowie, które zapewne mieli tu zaplanowane jakieś filery czy coś w tym stylu. Czy oni to rozwiną jakoś, czy coś, czy ten wątek w ogóle zostanie pominięty po ewentualnym powrocie. Dragon Ball Super, już się dowiemy, co się na tej wyspie działo i czy Goten i Trunks zdołali obronić te zwierzęta. Zdawało się, że to jest historia taka szykowana na jakieś zapełniacze. Chyba nic z tego nie będzie, bo gdzież oni to zmieszczą do zakończenia tego marcowego, które jest albo już końcowym takim momentem tej serii, albo dłuższą przerwą. W Manze właśnie, to jest następny temat, który gdzieś tu mam na liście, Jiren ma takie dziwne motywy, a raczej ich brak, czyli nie chce brać udziału w turnieju coś jak C-17, Ty też zresztą nie chce, ale po paru takich zabiegach semantycznych Goku zdołał skłonić zarówno C-17, jak i Krylina i C18, oczywiście nie jest to szczere do końca z jego strony, gdyż nie mówi całej prawdy. Co do Jirena dowiadujemy się, że on, jak i jego kumple, czyli cała ta ekipa w dziwnych strojach, mają mnie do końca jasną. Przeszłość, że chyba nie byli tak krystaliczni, jeśli chodzi o postępowanie i moralność, jak teraz są, więc ich przeszłość jawi się w ciemnych barwach, aczkolwiek co się stało, że teraz są tak szlachetnymi wojownikami. I tak to wygląda w Mandze, gdzie turniej jeszcze się na dobre nie zaczął. Za niedługo to będzie jedyna wersja Dragon Ball Super, jaką będziemy mogli śledzić na bieżąco. Oczywiście nie w cotygodniowych odstępach, tylko co miesięcznych, ale to zawsze coś. Ciekawe jak dalece będzie odbiegał tam przebieg turnieju od tego, którego byliśmy świadkami jak do tej pory i będziemy jeszcze przez kilka tygodni właśnie w wersji animowanej. chyba wszystko co miałem do powiedzenia oprócz jeszcze jednego tematu, który sobie podkreśliłem to Fighter Z, czyli gra dość ciekawa jeśli chodzi o ukazanie akcji, czyli grafika bardzo animowana, która się szybko nie zestarzeje i historia Cyborga numer 21. Cyborga tam androida, oczywiście już był osobny film gdzieś tam na moim kanale, gdzie to się nad tym zastanawialiśmy. Natomiast historia ukazana w grze, nie wchodząc w spoilery, no to można wywnioskować, że to jest po przylocie Freezera, ale jeszcze przed turniejem, no ale oczywiście to jest gra, więc na zasadzie świata Dragon Ball Z przystosowanego do gry możemy to oceniać, Mimo wszystko bohaterowie, którzy się tam pojawiają i różne uszczypliwości, które pomiędzy sobą wymieniają i dialogi, no są bardzo zabawne. No trochę takie to fanfiction, jakby ktoś pisał sobie własne opowiadanie z dragonbolowymi postaciami, ale mimo to wymiany pomiędzy Jamszą, Freezerem, Celem, y, Nap, a Wegetą, te uszczypliwości to jak oni sobie cisną i, i kpią z siebie, to, to bardzo zapewni się to słucha. Przynajmniej od takiej fabularnej strony gra wypada nie najgorzej. Od strony rozgrywki no też jest jakąś odmianą i takim świeżym powiewem. Nawiązuje do starych yy, Biatyk 2D. Takie też się trochę grało na różnych platformach. Zarówno mówię tu o wersjach konsolowych, jak i o Mugenach, które jakby nie patrzeć nie wiem jak w tych nowszych wersjach to wygląda, ale w tych starszych, które ja grałem, no to też one były jednak zlepkiem głównie tych starszych gier z konsol, gdzie powycinali różnych bohaterów i wkleili w grę. Zarówno bohaterów, jak i tła. Były to zlepek różnych produkcji powstałych czy to na Playstation, czy to na SNES-a, czy to na jakiejś konsole od SEGI. Jak mówię, to było na przestrzeni lat 2000-2001. To starsze wersje, już nie grałem w na dawno, więc nie wiem jak wygląda to obecnie, jeśli to egzystuje dalej. Ale jeśli patrzymy na grę, tę najnowszą, no to na pewno nawiązuje ona do takich tradycji 2D, a jednocześnie osadzona w środowisku Unreal Engine, więc duże możliwości dla zdolności Grafików. Jak już wspominałem przy takiej grafice działa na plus dla gry, ponieważ gra aż tak szybko się nie zestarzeje i bardzo długo będzie jeszcze można w nią pogrywać bez odczucia, że coś tu jest nie tak albo leciwe to, to już i nie będę w to grał, bo stare. Ja oczywiście nie mam takich problemów i jestem ze starszego pokolenia i wolę mieć grę w pudełku. i zainstalować i nie pobierać nic i w ogóle mnie męczy to, co teraz jest w ogóle, w ogóle nieprzywykłem do cyfrowej dystrybucji. Jednak jak się na to przyglądam, no to rynek gier i to, co Bandai Namiko e, czyni jest też, jakby na to nie patrzeć, paliwem dla powstawania serii zarówno mangowej, jak i tej telewizyjnej. Bez gier najprawdopodobniej Dragon Ball, ten, którego teraz oglądamy super seria, nie powstałaby. Z tej strony tą symbiozę rynkową, czyli powstawanie gier i dzielenie ich, o ojejku, jak ja tego nie lubię, no ale chyba trzeba to zaakceptować na ileś tam DLC. Kiedyś mieliśmy gotową grę, w którą się grało, dodatki jakieś były rzadkością, a teraz no niepełna gra i dokupuj sobie za prawie tyle samo taką czy inną misję takich czy innych bohaterów. No trochę nie tak, ale z drugiej strony Napełnia to kieszenie Bandai Namico, a jak Bandai ma hajs, to high idzie do tej i wiadomo, rynek taki growy, animowany, komiksowy, zabawkowy. Wszystko się kręci, więc no, chyba trzeba to zaakceptować, bo bez tego mogłoby być z Dragon Ballem cienko i by nie istniał. Ogólnie, o ile mi dobrze wiadomo, to plany były, aby wprowadzić nowe anime i Bandai bardzo chciało, aby Dragon Ball był emitowany, aby powstało jakieś anime. O, jeśli oglądacie na przykład streamy Dragon Ball Super, No to widzicie, że przed jest e, jakiś Monster Hunter, a po jest One Piece. Monster Hunter też jest bardzo popularnym tytułem, ale właśnie on napędza grę, a gra napędza anime i tak to działa. Tak działa to też w przypadku Pokémonów. No i w tak ich czasów doczekaliśmy, że Dragon Ball też napędza rynek gier, a gry napędzają Dragon Balla. Zawsze gdzieś tak to było i, i funkcjonowało w to w ten sposób, ale chyba nie na taką skalę, jaką teraz obserwujemy. Żeby no, naprawdę te zyski były tak ogromne, Ale co ja robię? Wypowiadam się jak jakiś ekspert od analityki, a w żadnym najmniejszym stopniu nim nie jestem. Wracając jednak do tego Bandai, no, to oni chcieli, żeby cokolwiek było w telewizji, żeby właśnie to się tak no, wkręcało, jak w przypadku innych marek, bo oni mają Dragon Ball Heroes, więc może by to wpuścić w ramach serii. Tego nie wpuścili, powstał Dragon Ball Super, od tak nagle, bez większego myślenia o tym, co będzie. No, zrobimy teraz dwie serie, w których obejmiemy i tak ten materiał, który był w kinówkach w jednej, jak i w drugiej. Dobrze, to mamy plan na jakieś tam kilkadziesiąt odcinków, a co będzie dalej, to tak to precyzujemy w międzyczasie. Wiadomo, że na wariackich papierach nie za bardzo to się wszystko ukleiło, no, ale jakoś się ukleiło. Mniej czy bardziej były lepsze momenty. Oby to jeszcze potrwało. Dobra, na razie tyle. Chyba następnym razem się usłyszymy, kiedy się już ta seria zakończy i kiedy będzie w marcu, wiadomo, przynajmniej w jakimś tam stopniu, co i jak. Czy można się spodziewać serii dalszej, czy jakieś y, większe y, strzępy informacji się pojawią co do nadchodzącej kinówki, no to wtedy coś tutaj trafi w formie tego, co teraz słyszycie, czyli takiego podcastu wrzuconego na kanał do pobrania w formie MP3. Jeśli oglądacie to na YouTubie, to bym Wam sugerował, abyście kliknęli subskrypcję. Chociaż nie wiem, dlaczego to sugeruję, bo nie lubię, gdy ktoś mi to sugeruje i gdy tego typu formułki lecą na końcu, ale no, przynajmniej wtedy wiadomo, że można jeszcze kilka rzeczy nagrać, bo jest ktoś, kto by chętnie tego posłuchał, więc takie perspektywy to mówię. Poza tym te całe dzwoneczki, gdzieś tam klikać, yy, czy coś. Nie wiem, czy was ku temu zachęcać, bo jeśli słuchacie tego wersji mp3, to wam to jest niepotrzebne, ale jeśli słuchacie tego w wersji mp3, no to musieliście yy, zahaczyć o kanał na YouTubie. Więc jeśli ten dzwoneczek klikniecie, to będziecie mieli powiadomienia, a jak będziecie mieli powiadomienia, to wiecie, no, takie fajne uczucie, że sobie coś robicie, nagle tutaj sygnał na telefonie, odbieracie, patrzycie, o, coś nowego trafiło na kanał. A jeśli jakaś osoba Was yy, tam z boku obserwuje, to bym pomyślić, że macie życie towarzyskie, że ktoś do Was pisze, albo coś w tym stylu, no wiecie, same plusy. Pośmialiśmy się, no to byłoby na tyle. Cześć.